Uragan. Najbardziej zabójcze, najpotężniejsze zjawisko pogodowe na Ziemi. Nie ma innych tak potężnych wiatrów. Do końca nie wiadomo, skąd czerpią siłę. Mówi prawdziwy huragan, kolejna wichura. Na murach czuty rodzi, subkultura lata wstecz. To normalne rzeczy, czasem błądzisz. Normalne. Czas dąży to osądzić, będę drążyć temat, może bez znaczenia Ale bije się jak żmija u źródeł strumienia Mam ambicje, dzisiaj zobaczycie co pokażę Na razie jako drugi nakręcam pasę Pani władca, od co? tyczy się tematu, gram tu atom pieniądze, wygrywam i żądzę Mam ten talent, mnóstwo czasu na kozacki balet Na początek kilka zalet, koniec Tyle o mnie ta ekipa, ale już nie trzymasz, to wiec. Dla mnie wypas, jestem typem faworyta MPK, jeszcze będziesz krzyczał jest pięć elementów, na to składa się ten syf Każdy z nas ma tutaj swój oryginalny syf. Czasem hardcore melarz, czasem grill and chill Mam w sobie moc, wiedziemy tutaj prym Przedstawiam się jako siudy z miechowskich reali Mój podmuch na majku jest jak cyklon tropikalny Nazwisko Catrino jest wręcz niebanalny Sieje pustoszenie, słabi wypadają z sali Kiedy raftem bewni, jestem w stanie ekstremalnym Czasem zbyt prawdziwy, czasem zbyt absurdalny Mam wkład, popalny po flow, odpalam odbita Cyka powoli, bomba, bomba. Bomba to ekipa, mamy Tak, tu, witam na koncercie Czapki z gór, poczuj pierdolnięcie Tak jest tu, rośnie napięcie W piątkach huraganów u Ciebie, u Ciebie w mieście Tu jeden, nie. Jest tu jeszcze ze mną cztery, z mocą huraganu rozjebiemy Całą chcemy reprezentant, Mychowskiego składu MPH ty rap, cały czas do przodu, nie potrzeba chodu Żeby tego słuchać, ta muzyka mnie ogłusza i porusza W tym zakryta moja dusza, tu zawarte są uczucia Teksty wydobyte z głębi, ciała i umysłu To my gramy z mocą, 300 decybeli Chce byście to wiedzieli i słyszeli, bez Kuszę cerejkieli Kusze, w niebezpieciu huraganów, niż ceremonii, czy wodziry jak to boli swoje style wszystkich rozpierdoli Lecz po burzy zawsze bywa cisza Uwaga ludzie epika się zbliża Wielkim krokiem 2010 będzie naszym rokiem Teraz północ, centrum, południe, wschód i zachód Ey. Niepodważalny dowód, mają na tym krachu, To zwiastun, wie, jeszcze tu, narodzimy rapu zniszczy blokowi w strepuku, dla Tajfun na czele uderza rodaku To nie jeden, lecz pięciu w ataku Ty manatki pakuj, wir podatnych ciągach Dawaj na denskro, to pro tutaj forma Przy tym nabroić, po prostu norma Jak podczas chwału, szaleje sonda. Centrum cyklonu, my wy tutaj razem emanowitam, Chcę was dla mnie to wszystko myj wizji, obrazem. Dla mnie to brzemie, jakby rozkazem. Z tym kuragan że dla ma drogo Chcę, by to było ostoją przekazem. Jedziemy dalej, jedziemy dalej.